Stay the lot God and that occult to the up, jump up, I don't want to you, the lot God God God I don't want to pay don't you to get the lot God God you the lot God I I I I I I I I I stay I I I I I I Two people five, six, seven, eight. You take off on the way you walk. Women's <laughs> mental backwards <laughs> off. to Go to Go Staying stay I, I, I, I, stay away, stay away. I, I, I, I, What think about I! de un minut godzinie 23. Dzień dobry wieczór, mówią Zelmo Rozpoczęliśmy kolejne lutowe wydanie Rzeźnia. Rozpoczęliśmy je bardzo brutalnie. These Walls Shall Be Your Grave. To jest numer, który otwiera album Screams of Anguish. Debiut y, floryckiej formacji Brutality Krążek, który ukazał się 28 września roku 1993, a więc prawie 24 lata temu. Ukazał się nakładem wytwórni Nuclear y, Blast America i jak mówiłem, był to debiut tejże e, amerykańskiej e, formacji. Płyta e, zarejestrowana e, w Morris Sound Studio e, w grudniu roku 1992 e, zremiksowana w marcu roku 1993. Producentem e, był zespół do spółki e, z Jimem e, Morrisem. <śmiech> Na tej płycie znalazło się, e, znalazło się 10 utworów, e, 8 e, to są e, piosenki. Dwa to są piosenki, oczywiście. Dwa to są nagrania instrumentalne i jedno z tych instrumentalnych nagrań dzisiaj się też we rzeźni pojawi. No to nie tracą czasu, bo tutaj kompozycje dosyć solidne, jeżeli chodzi o czas, więc nie będę tutaj się zbytnio rozgadywał. Będzie teraz nie pareczka, a trujeczka i po niej powiem, napiszę, co dziś w programie. A ta trujeczka to raz, a gdzieś ty mi tu wskoczył no właśnie, kochani mi tańki, a ta trójeczka to Crushed Spirit Word, to jest właśnie kompozycja uh, instrumentalna i później Exposed to the Elements, więc zostawiam was prawie na kwadrans z zespołem Brutality. nie dwójka, a trójka. Krążek Screams of Anguish. To jest nasza dzisiejsza peruła Przed wieprzy debiut formacji Brutality. Jak mówiłem, krążek z września roku 1993. To były trzy kompozycje w tymże zestawie. Zaczęło się od Crush, potem instrumentalny Spirit World i przed momentem Exposed to the Elements. Dobrze, to teraz jaki jest plan gry na dzisiaj? Mamy dublet gościnny. Jest to powtórka z grudnia roku 2014 gdyż w takim właśnie zestawieniu e, moi dzisiejsi goście pojawili się e, wówczas również e, w studiu, tyle że tym razem zamienili się niejako rolami, bo w grudniu 2014 roku formacja Anthem była e, na żywo z odtworzenia, a zespół Offens był e, tutaj w studiu, a teraz Anthem będzie e, na żywca e, w studiu, zeszli sobie teraz na ćmika, natomiast e, grupa Offens będzie na żywo z odtworzenia, Ustrzeliłem ich po wtorkowej e, próbie i tutaj na gorąco właśnie za Rejestrowaliśmy naszą pogawędkę. Także najpierw za mniej więcej 10-15 minut po ochłapa po serwisie koncertowym, po przedwieprze odezwie się, odezwie się formacja Anfem, a jak skończymy z anthemami, no to weźmiemy sobie narożen na spytki zespół Ofens. Tak się przedstawia właśnie plan gry na dziś. Będą do wygrania fonogramy od obu zespołów, także warto się przygotować. 22:58:33:555, albo prywatna wiadomość na antyradiowym Facebooku, na antyradiowym Facebooku, uprzedzam, przypominam i przestrzegam, <coughs> że nie przyjmuję zgłoszeń przez profil e, rzeźni, jeżeli ktoś mi tam PW e, wrzuci, bo ja w, tej, e, w tym czasie, kiedy jest program, siedzę właśnie na, siedzę na antyradiu i tam z wami się e, korespondu tam z wami koresponduję i tam wchodzę z wami e, w interakcję. Także e, zwracam na to uwagę e, po raz e, kolejny. No i oczywiście, jak zwykle tradycyjnie, świecka tradycja, dwie koszulki antyradia będą do, również do przytulenia e, dzisiaj. Także e, to nas czeka do godziny drugiej. E, Scott Riegel, e, wokale główne. Jeff Ackers, e, bas i e, drugi wokal. Don Gales i Jay Fernandez, e, gitarzyści i Jim Cooker. E, to jest skład, który zarejestrował, zarejestrował e, płyty Screens of English" z takich tutaj ciekawostek jak mówiłem to Jim Morris współproducent, realizator i zajęty, odpowiedzialny był za mix, a okładkę i logo zaprojektował i wykonał Michael Stansfield, o właśnie tak, autorem zdjęć we wkładce do płyty autorem zdjęć we wkładce do płyty za autorem zdjęć we wkładce do płyty jest Tim Hubbard coś mnie dzisiaj ten język kołkiem staje i mnie tutaj sylaby znamienia. Dobrze, wracamy po, do płyty. To będzie ostatni e, akcent z tego szkrążka. Długa kompozycja Christ of the Forsaken. Ochłapy, czyli serwis koncertowy A w Ochłapach, czyli naszym serwisie koncertowym Dzisiaj bardzo dużo informacji, no bo sezon na granie jak najbardziej jest Dużo się, dużo się dzieje. Nie odbył się dzisiaj niestety krakowski występ z formacji The Plan oraz e, z formacji Shining. Jako, że w drodze z Warszawy do Krakowa zespół miał wypadek. Na szczęście muzyką nic się nie stało, no ale sprzęt szlak trafił. Po prostu ciężarówka wjechała w ich pojazd, dewastując po prostu przyczepę ze sprzętem. No i muzycy też troszeczkę poobijani, ale na szczęście bez żadnych tam, bez żadnych poważnych konsekwencji to się było żaden. Wszyscy przeżyli, nikt nie stracił życia, nikt się y, mocno y, nie pomógł, No ale niestety koncertu krakowskiego y, dzisiaj y, nie było. To taka smutna informacja około koncertowa. natomiast to, co nas czeka w najbliższych dniach y, Percival, Wild Hunt Live, y, czyli y, takie specjalne y, koncerty y, formacji y, Percival, y, bez Schuttenbacha, sam festiwal. 14 lutego w Warszawie w Kinie Elektronik, 15 lutego w Białymstoku w Operze, 16 lutego w Gdańsku w Teatrze Szekspirowskim, 17 lutego ponownie w Warszawie w Kinie Elektronik, 18 lutego w Krakowie w Kijów Centrum i 19 lutego w Katowicach w Kinoteatrze Rialto. Poza tym na dwa koncerty w zaglądzie Zagląd, naszego kraju The 9000 Project wspierany przez Between the Buried and Me oraz formację Leprus i te występy to 18 lutego w Krakowie w Kwadracie i 19 lutego w Warszawie. 100 Poza tym trwa trasa ARRM i Lonker C. 17 lutego koncert w Gdańsku w B90, 18 lutego w Łodzi, miejscówce, która wygrywa nazwą Andrzej nie się. i 19 lutego w Warszawie w i tam dodatkowo jeszcze gnoza i skalpy z drzew. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o e, przystanki trasowe w naszym kraju. Bo również e, na dwa koncerty w Depni Apokaliptika, 17 lutego na warszawskim Torwarze i 18 lutego wystąpi, wystąpi we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki. Harmon of Saints Tour pod takim szyldem objeżdżać będzie weekendowo nasz kraj zestaw Ex Libris Termit Seteist i dwa pierwsze koncerty już ten weekend 17 lutego w Lublinie w Graffiti i 18 lutego w skaczysku Kamiennej w Semaforze. No i jeszcze trasa Moon i Whitcraft 16 lutego koncert we Wrocławiu w Alive 17 lutego w Poznaniu w Alternativa Club 18 lutego w Warszawie w Chmurach i tam dodatkowo kapitan Bongo a 19 lutego Koncert w Krakowie w Alchemii i tam usłyszymy jeszcze zespół Synoptik. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o koncerty w nadchodzącym tygodniu. Bo w środę, 15 lutego, kreator Sepultura, Soilwork i Aborty w Warszawie w Klubie Progresja. 16 lutego Borde Duch w Poznaniu w Ubazyla, 17 lutego w piątek impreza Hard Roots w Warszawie w Klubie Proxima 18 lutego, o na no, to warto się wybrać Dead Congregation Kingdom i Riots of Humanity w Warszawie w Klubie Pogłos i Infestation Solonor i Basement w Raciborzu w Pawie Zamkowym, no i jeszcze niedzielna propozycja na 19 lutego akustyczny koncert Amen Ra w Gdańsku w B90 tak się przedstawiają, e, tak się przedstawiają e, właśnie e, propozycje koncertowe na nadchodzący e, tydzień, a u nas co? A u nas zapowiedź e, środowego koncertu 15 e, lutego. Kreator Sepultura, Soilwork Aborted. Sepultura z Mysin Mezajach. No ja bardzo ciekawy jestem, jak ten materiał wypadnie na żywo. Machine Mezajach, najnowsza płyta formacji Sepultura, Vandal Snesta się nazywało. To nagranie, no dobra, to za moment tutaj panowie się odezwą, mikrofony będą mieli otwarte, ale póki co wizytówka. Bóg w dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni. 3.43. Słowo się rzekło. Goście przy mikrofonach od mojej lewej. Bojtas. Bojtos. Panowie, jakbym was mógł prosić tak bliżej tych siteczek, żeby, żeby wasze głosy dobrze dochodziły. Nasze poprzednie, spotkanie, nasze poprzednie spotkanie miało miejsce, jak już zdążyłem powiedzieć, w grudniu roku 2014. I wówczas to Krzysztof. Spowiadałeś mi, się, spowiadałeś mi się na żywo, ale z odtworzenia. Tak jest. Natomiast chłopaki z Offens byli tutaj w studiu na żywo. Dzisiaj jesteśmy w podobnym zestawieniu, czyli wy i Offens, tyle że dzisiaj wy u mnie na żywo przy mikrofonach, natomiast chłopaki z Offens będą na żywo z odtworzenia, z powtorkowej próby właśnie był ten materiał do rozmowy zarejestrowany. Powiedzcie mi, czy w tym okresie, który dzieli te czy dzieli te ten wizytę od tej ubiegłej. Czy coś y, się zmieniło w szeregach zespołu? Czy zaszły jakieś zmiany? I ktoś y, odszedł, doszedł, y, wyszedł i wrócił, albo nie wrócił? No i widać. Przez ten czas y, żadne zmiany się w zespole nie dokonały takie y, y, personalne. Wszystko jest, y, wszystko jest po staremu. No tak, po staremu. Chemia jest. Doga doga doga doga jest. Dogadajecie się między, między sobą. Tak, najbardziej. Pod tym względem y, tutaj problemów. Bardzo no, no dobrze. Wówczas, wówczas mieliście na koncie, wówczas na koncie mieliście debiutancki krążek Fosforus, teraz wracacie bogaci o, o nowy album. Co Wam się udało zrobić wokół krążka Fosforus, wokół debiutu w tym czasie pomiędzy albumami? Udało Wam się go popromować koncertowo, udało się pograć jakieś fajne, jakieś fajne koncerty, jakieś fajne supporty, spłynęły, jakieś, spłynęły dobre recenzje, był jak się mówi, dobry feedback od odbiorców. Recenzje były na pewno fajne. Udało nam się zagrać kilka koncertów i w Polsce, za granicą. Nie za dużo, bo czas nam nie pozwala też niestety na to, żeby nie wiadomo jak się angażować mhm. koncertowo. Ale no myślę, że ten czas też poświęciliśmy dosyć mocno na właśnie tworzenie nowego materiału. Efekt przed chwilą strzeliśmy, chyba dosyć fajny. Chyba naprawdę coś z tego wyszło. Okej. Okay. Y kiedy wzięliście się do roboty właśnie za, za następcy? Czy to już było tak, że jak wychodził, wychodził fosforus, to mieliście już po kieszeniach poupychane rify na następny album? Czy stwierdziliście, nie, to najpierw pograjmy, niech to, niech to zejdzie z nas z fosforus, żeby nie było, żeby, żeby był po prostu reset, żeby była, żeby była czysta głowa, pusty, znaczy w sensie pusta, głowa pusta, żeby było nowe miejsce na nowe pomysły? Tak, raczej, raczej, raczej, raczej, raczej to była ta druga opcja, o której wspomniałeś pomaganiu fosforus. Na pewno chcieliśmy się przede wszystkim dobrze ograć z materiałem wiadomo, zespół taki jak my nie koncertuje 150 koncertów w roku, więc po prostu te koncerty są o wiele, wiele rzadziej, więc potrzebowaliśmy raczej tego czasu, żeby się, żeby się dobrze ograć, przygotować i żeby ten materiał był na tyle dopracowany, żeby wchodziło po prostu jak w masło. I w międzyczasie oczywiście w miarę możliwości grania prób i w miarę możliwości czasowych robiliśmy kolejne numery. Standardowo poszło wszystko na żywioł i Czasu było za mało, naprawdę. Żeby... Czas Dokładnie. Czas trochę pomógł. Tak? No, przy końcu już tam trochę nas przycisnęło i wtedy wiesz, intensywność jakby wzrosła, no, ale spoko. Mhm. No. A czy jesteście takim zespołem, który gra regularnie próby, powiedzmy dwa, trzy razy w tygodniu? Czy to jest, jest tak, że panowie tak patrzycie w swoje tutaj terminarze, to słuchajcie, mamy, wol, mamy jeden wolny weekend we wrześniu, są dwa wolne weekendy w, w październiku. To co, wtedy się spotkajmy i pograjmy, tak? Czy, czy, czy jak, jak to wygląda? No dokładnie, do, dokładnie mniej więcej tak to wygląda. Sytuacja polega na tym, że ja we dwóch z gitarzystą, z Wojtkiem mieszkamy tutaj, pod Warszawą, a chłopaki cały czas są w Wielkopolsce, w Poznaniu. Więc z racji, z racji tej odległości jakby i wszystkich spraw zawodowych, wszystkiego innego, także rodzinnych, musimy sobie te, te terminy na nagranie jednak tak wcześniej dogrywać. Gramy powiedzmy co, na przykład trzy tygodnie, mhm. ale cały weekend, kiedy poświęcamy cały weekend nagranie na, na próby, na, na myślenie o muzyce. Mhm. To jest duży plus. W sumie. Mhm. A na przykład, jeżeli, nie wiem, siedzisz sobie wieczorem, nie wiem, z gitarką coś sobie tam, dłubiesz i nagle wpada ci do głowy zajebisty riff, yy, nagrywasz to, jest ja, tak, że, nie wiem, wysyłasz chłopakom panowie, panowie, to musimy przegrać na następnej próbie, bo to taki pomysł jest i tak dalej. Wiesz, to mnóstwo jest takich rzeczy, ale one są później właśnie weryfikowane na, na, na próbie. Jednej no i osobie się to podoba, przynosisz, wiesz, taki, taki pomysł na, na, na próbę i nagle, wiesz, okazuje się, że jest kisiel, mhm. Że komuś tam nie albo jest kompletnie do, do, do, do, do przeróbki, no ale generalnie wiesz, generalnie bierzemy jakieś tam sobie riffki, no i wiesz, i, i jeżeli jest jakaś akceptacja, czy, czy gdzieś go tam posadzimy ten, ten, ten riff, reszta zespołu zaakceptuje, no to siedzi, nie? No, mhm. no, no, no, no i tak to się odbywa gdzieś. Tam, wiesz, składamy raczej to nie robimy, tak korespondencyjnie nie. Nie, nie gramy, czyli no, nie no. sobie riffów, nie siedzimy w kacie przy jakimś tam, nie wiem, easy drummerze mhm. i nie dubiemy tego, czyli przychodzimy nie. standardowo, oldschoolowo. Sala prób i tam to się tam to się dzieje po prostu. Czyli nie ma czegoś takiego, że powiedzmy tutaj kierownik muzyczny, tak, lider gitarzysta wymyśla, wymyśla pracę domową. Panowie, 20 riffów do słuchania, do ogrania, gramy to za, za 3 tygodnie na próbie, tak? Nie, nie, coś takiego nie chodzi w grę. Może tak by było wygodniej, ale tak się nie dzieje. Rzadko, nie wiem, czy, czy mamy jakieś takie numery, które wiesz powstały po prostu, że ktoś siedział, wiesz nagrywał, gdzieś zmontował kilka riffów i wszystko siadło od A do Z od razu, nie? Mhm. Jest, Jak najbardziej, jest taki utwór no, I to... Nie mówię, że nie ma, ale, ale rzadko jest, jest, jest, jest tak najbardziej taki utwór Gdzie tam już jest posadzone Powiedzmy jakaś tam e, Konkretna jego tam dawka e, tej, tej, po prostu tego, tego speeda, tej emocji, tej agresji I nieraz takie, że się e, Na przykład mówię o sobie Upieram się, że to musi tak zostać W takich ilościach i z taką intensywnością Zdarza się Mhm. Mm okej okay, panowie co proponujecie teraz jako muzyczną ilustrację do naszej pogawędki który utwór z płyty może Rytuał Destrukcji Rytuał Destrukcji, dobra, to już go sobie tutaj przygotowuję, tak jest jest, no to odpalamy ciach destrukcji z nowej płyty formacji Anfem. Czy jak pracowaliście nad preposterum, to w trakcie, prac nad, czy w trakcie prac nad tym materiałem dokonywaliście selekcji, czyli kawałki, które jakoś tam były posklejane na, na, na próbach popogrywane, jednak w ostateczności na, na płytę nie weszły? Nie było na to czasu na pewno. Za mało czasu mieliśmy między płytami, tak? Czasu mieliśmy dużo, no. ale jak. Nat tak? Natłoch po prostu naszych obowiązków niezwiązanych z muzyką spowodował, że no nie, nie mogliśmy sobie pozwolić na taki super komfort. Mm -hmm. I naprawdę każdy, każdy utwór chcieliśmy dopieścić w miarę, żeby on się jednak znalazł na płycie, tak? nie, nie mieliśmy takiego, nie obrodziło nam. Nie obrodziło, ale, ale powiem z drugiej strony powiem szczerze, że stało się to. Co wyczytywałem nieraz w Zinach za starych czasów, że kapole potrafią zrobić muzykę w studiu. Nam też udało się zrobić utwór w studiu. Czyli, czyli jak, jak, jak jest taki, jak jest, że tak powiem, taki mus czy przymus, no, yy, no to da się to zrobić, tak? Tak, oczywiście. Jak lista szybciej gra, bo jest ciśnienie. Aha. Jak ciśnienie mhm. to jest stara. A zdradzicie, który to numer ten jestem taki gorący ze studia? A to jest artefakt. Jak najbardziej artefakt. To jest ten kawałek, tak? Uh -huh. y, Okej, okay, y, czyli tak, w sumie y, płyta była kończona na gorąco już w studiu, tak? Czyli było tak, zresztą ile tam jest, ile w sumie jest na, na 10 utworów, czyli 9, 9, było, 9 było gotowych, 9 było w kieszeni, tak, a 10, 10 w, trakcie, w trakcie sesji. Ale to był taki numer, który w ogóle się, że tak powiem, od A do Z narodził w studiu, czy też to po prostu były pomysły, które w studiu się ze sobą zazębiły? Wiesz, co? Były nagrane chyba za dwa, 4 gdzieś tam, nie wiem, nie pamiętam, czy na telefon, czy na kompie nas, nagrywałeś. Coś, coś, coś tam Coś zrobione, takie... to... ale generalnie nie był ten twór ograny, nie był przygotowany. No nie... Nie, był, nie był przybity. W ogóle, w ogóle. Się, jakby go nie można było go nazwać przede wszystkim utworem, nie? Tak. Tylko jakimś zlepkiem no tak, sztucznych pomysłów. Ale go potem do set listy koncertowej i po nagraniu się uczyliśmy dopiero go jakby ogrywać dokładnie, na dziwo. Dokładnie, dokładnie, tak to wyglądało. Kilka tam rzeczy było takich chyba, że właśnie były zarejestrowane już numery, a my musieliśmy je tam jeszcze klepać i klepać, żeby, wiesz, żeby gdzieś zagrać jakiś koncert, żeby to jakoś poszło, to jeszcze też musieliśmy podobijać te numery, nie? Mhm. Dobra panowie, my teraz będziemy mieli tak zwane... E, Rozprucie w programie. I uwaga, uwaga, moi drodzy, nie wasz ulubiony Nickelback w rozpruciu, za którym szalejecie. Nie, dzisiaj będzie systemowa dawna. W rozpruciu, no i e, po tym, że. rozpruciu, wrócimy sobie tutaj do rozmowy e, z chłopakami i z Antem. E, Ale śmierdzi. No. <grym się z> śmierdzi. <grym> no, no. <grym> tak to jest. <grym> Zastrało się i płaciliśmy. Gdzie dostał coś? <grym> Ochlapałem pana? pana? <grym> Dobra, panowie, skoro mówiliśmy, skoro mówiliśmy o tym utworze, który powstał na gorąco w to proponuję na, na otwarcie, po rozpruciu, na, na otwarcie nowej godziny, właśnie, żeby, żeby wejść w poniedziałek artefaktem. Zapraszamy! Hey, what's up? This is Monkey from Corn. Hello everyone, this is Joachim from Sabaton. Cześć, mówi Organek. We mnie jest rok. Najlepszy rok na świecie. Rzeźnia w Antyradiu. Program prowadzi Anselmo. Bóg w dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni. Tak, oto wkroczyliśmy no. w nowy dzień, dwie minuty po północy. Słuchacie rzeźni na antenie Lantyradia, a w rzeźni e, naszym gośćmi są muzycy e, formacji e, Anthem. To był utwór, artefakt, to to nagranie, które e, na gorąco e, powstało e, w studiu jako e, ostatnie. Czy y, miejsce, w którym powstawał e, preposterum, to jest to samo miejsce, w którym nagrywaliście debiut i ta sama osoba kręciła y, gałkami, czy tutaj zdecydowaliście się na coś nowego? Gałki te same <głosy> zostały. <głosy> gałkami kręciła. <głosy> Gały te same. <głosy> same. S st studio Monroe y, y, pod Szczecinem to, to jest to samo studio, z tym, że y, przy płycie fosforus y, robiliśmy tam mix -y mastering. Ślady były nagrywane w studiu w Poznaniu który nazywało się? Nosferatu. Nosferatu coś takiego? No, no, jakieś. W każdym, razie, w każdym razie tak to wyglądało. Aro właśnie z Monroe zrobił nam te miksy. Spodobało nam się to, co nam, to, co nam wykręcił tam z, z, tych, z, tych sur, z tych surowych śladów. Po prostu Dobrze zapamiętaliśmy. Po prostu współpracę Będąc też będąc u niego na tych miksach na końcówkach. Było wesoło, przyjemnie. Zrobił nam robotę, o którą nam chodziło cena też jest naprawdę bardzo przystępna, więc, więc bardzo serdecznie radę. polecam. No i zdecydowaliśmy, że wrócimy tam tym razem z właśnie. drugą płytą, żeby zrobić tam wszystko od, zaczynając, zaczynając od położenia śladów do końca. No to... Czyli Mixi Mastering. Mhm. Słuchajcie, czy jesteście tego typu zespołem, że... No tu zdążyliście wspomnieć, że jesteście dosyć mocno uwiązani poza muzycznie czasowo. Czy to jest tak, że po prostu... Każdy z was przyjeżdża danego dnia i y, robi swoje, czy też jest tak, że po prostu jesteście, jesteście razem w studiu, żeby... No, jak utwór powstawał w studiu, no to wynika z tego, że przynajmniej przy, w jakimś tam momencie musieliście być. być nie, nie, studiu. By, byliśmy w studiu cały czas razem, ale też był nasz zamysł, żeby zostać, żeby też trochę się zintegrować. Jesteśmy też super kumplami, y, poza zespołowo jakby. Mhm. Pojechaliśmy tam na dwa tygodnie, Paweł robił, no prawie na dwa tygodnie, tak? A 10 dni tam chyba siedzieliśmy sobie. I wszystko po kolei rejestrowaliśmy, każdy był obecny właśnie przy każdej partii. W sumie na zmianę, nie? Dyżury. No i wiesz, to nie jest tak właśnie z tymi numerami, że wiesz, że y, mieliśmy. To, to była taka świeża sprawa dla nas, żeby chodziło nam też o to, żeby wiesz, każdy czuwał nad tym, mhm. nie? Żeby jeden drugiego, wiesz, pilnował, żeby wszystko. Wyłapać i żeby to było, wiesz, no, no, no, no jak najlepiej jest zgrane, nie? Poza tym, wiesz, wspieranie się nawzajem też ma tutaj bardzo, y, bardzo konkretny wydźwięk, jest to bardzo pomocne, no i przede wszystkim oczywiście wspólne chlanie, bo nikt sobie nie, nikt sobie, nikt sobie nie odpuści tutaj, zresztą każdy metalowy zespoł, myślę, że tylko, nie, nie tylko metalowy, z takiej okazji nie rezygnuje, prawda? Oczywiście, w studiu zakonisz się nie wylewa. No, no, dokładnie. Y, powiedzcie mi e, jeszcze tak, y, czy. Y, na, kudzie, <gulanie> <gulanie> na dywan też. Ja <gulanie> nie na y, Czy y, ktoś y, przechodził obok z trakarzami, do was do tego studia, coś wam tam dograł, dokrzyczał y, czy poradziliście sobie sami? Nie, no, nie, nie, wszystko robiliśmy właśnie no, standardowo, czyli sami. Każdy nagrywał swoje instrumenty, pomagał nam Aro, ale tylko właśnie w kwestiach nagraniowych, nag ustawienia brzmienia, czyli tamt, taka grubość. robota. Tak wpadł na chwilę, ale przyniósł papierosy. Śmieszne. Fajnie było. Znaczy, a, no rozumiem, okej. Okay. Czy z którymś utworem mieliście, mieliście jakoś w studiu Podgórkę, że, że musieliście zrobić kilka podejść? Był strasznie oporny w tym, żeby... żeby, zreszcie, żeby zreszcie, Wszystkie. Wszystkie. <śmieniu> Stare tam szło jak jucha z nosa, nie? Aż tak? No. Strasznie. No. Nie jest to no, nie było tak źle. No, Paweł oczywiście się namęczył, czy jak Perkusista każdy. Nie wiem, no, z gitarami, 3 gitarami 3 też był kibar. Trzy dni zajęło. Mieliśmy dziesięć dni. To jest generalnie dosyć mało na nagranie wiesz, dziesięciu utworów mm -hmm. w całości. Do tego. Nie znając riffów, nie? Bibi musiał położyć jeszcze wokale. Tego... No nie, no, nie, że no, to, to troszkę później. No, dokładnie. Solówki też nagrywaliśmy w innym terminie. To, to nie jest tak, że. No tak, się to dziesięcia. Zrobić tak po prostu pyk, styknięcie. Czyli niby 10, niby 10 dnia tak zasadniczo, jakby pozbierać wszystko do kupy, to troszeczkę dłużej, tak? Zgadza się, bo stolówki i wokale właśnie były nagrywane zupełnie w innym terminie, tam jakieś, Parę miesięcy parę później. Miesiąc, parę parę tak, tak. miesięcy później, ze względu na to, żeby właśnie... No nie było, nie bylibyśmy byli, byli w stanie po prostu w 10 dni nagrać tego wszystkiego. To było niemożliwe. Nie? Solówek i wokali w ogóle wtedy jeszcze chyba nie było. Czy, czy mieliśmy coś tam poukładane? No już tam... Już jakoś to tam jakieś zarysy tam jakieś tam były, ale to oczywiście. Rybki Norwegii były, tak? Dokładnie. <grystanie> ok, co sobie teraz zagramy? W karty? No może być w karty. Kto karty <grystanie> to gra w kartę to nie? Piotr, wiesz? W No co tam było? No to może tytułowy. Proszę bardzo, odpalamy. Dobra. właśnie brzmi nowy krążek formacji Anthem. To było, to było nagranie tytułowe Preposterum. Tytuł łaciński, tak? Dokładnie. A śpiewacie dalej konsekwentnie w języku ojczystym, tak? Po polsku. No może o ojczystym. Zgadza czy możemy, możemy powiedzieć, że jest jakiś taki wspólny mianownik dla tych utworów, które znalazły się na tej płycie, czy raczej, raczej są to powiedzmy takie, nie powiem odbyty, ale byty oddzielne. Odbyt, czyli byt oddzielny, o tak. O odbytach to wszystko halik. O, o, odbytach, jest o odbytach to halik, tak jest. No. Pan tu jest pisarz, tak? Pan tu jest nie, tak? Nie, właśnie nie pisaliśmy tego, znaczy jakby nie, nie wy pisał wszystkie utwory, Pomógł nam Tektur z Neuronii, pozdrawiamy. Andrzej z Brazylii, też pozdrawiamy. i Jakub chyba teksty, tak? Teksty, no tak. Ale... Liryki. Liryki. Dokładnie. i jeszcze Jakub Tokaj też nam pomógł trochę. Naprawdę to było bardzo potrzebne, bo nie mieliśmy czasu, żeby, żeby to wszystko spiąć, napisać, mm. więc pod tym względem chyba nic ich teoretycznie nie łączy, ale łączy. Ale jest czarno, nie? Łączy ich, na, łączy ich na pewno wspólny temat jakby i, i oddanie się te, tej liryki pod, pod tą, a nie inną muzykę. Zresztą ci ludzie, którzy pomagali nam napisać teksty, dostali od nas, przede wszystkim ode mnie, konkretne wytyczne, w jakich ramach one mają siedzieć, w czym, w czym, z, czym, z czym się mają utorsamiać. Mają też mieć odpowiedni wydźwięk, tak samo jak na pierwszej płycie. I uważam, że udało się to zrobić. Jesteśmy z tych tekstów zadowoleni. No i wpasowały się tutaj w to muzeum idealnie. Okej. Okay. Dobra. Jeden jest też, znaczy jeden tak, tak jak ty. tak. Mamy ty, tytułowy, mamy łaciński tytuł, mamy jeszcze jedną łacinę na końcu, prawda? Zgadza się. Tak? to się. Ten właśnie liberal al velegis. Tak. No, to jest no, no, nie tyle, co, co Młocina. Um, no wiadomo, y, Alistair Crowley y, y, jego tematyka y, wszystko, wszystko, co, za, co zawarte, co zawarte y, jak, u, u tego człowieka jako pisarza znajduje się, znajduje się. Czyli księga prawa w tym utworze. Hmm. Y, czy łatwo jest śpiewać y, teksty, których się nie, nie, nie napisało? Łatwo jest się z nimi utożsamić? Bo na przykład niektórzy mają tak, że niektórzy wokaliści mają tak, że nie mają, to nie zaśpiewam. Bo, niektórzy bo nie bo mają wyjścia. Bo się, bo się nie czują. Okay. Ale nie. Te teksty są dobre. Wiliusz, tam krótkie, to, to Tak, oczywiście by są dobre. Yy, odpowiadając na Twoje pytanie, yy, jest trudno. Yy, jest trudno. Ja yy, odbierając sobie takie teksty. Yy, które, które ktoś tam pomógł napisać, nie, byłem, nie byłbym w stanie. Idealnie, tak jak były napisane, musiały przejść przez pewien etap yy, skracania wyrazów, zamiany wyrazów i tak dalej, tak dalej. Wiadomo, muzyka jest intensywna, riffy są skondensowane, yy, wszystko ma swoje yy, nie wiem, cięcia i tak dalej. Żeby odpowiednio dopasować tekst, tym bardziej w języku polskim, yy, trzeba tutaj zadbać o, o takie szczegóły, yy, tym bardziej nie zmieniając jego znaczenia. No właśnie. Jest to, no właśnie, bo po angielsku każdy banner brzmi dobrze, a zaśpiewanie, zaśpiewanie po polsku, no to jednak jest spore, jest, jest, jest, jest spore wyzwanie, prawda? Tak mi się wydaje. Jest tak też, mi... Trudniej jest w języku ojczystym śpiewać niż, niż na przykład, no właśnie, niż, niż, niż w języku obcym. Bo, bo te... ale, ale wiesz co, z polskimi tekstami, mhm. na przykład tak jak jest właśnie u nas. Jeżeli są fajnie dobrane, bo no, jak zresztą zauważyłeś, to nie są jakieś tam bzdurne, wiesz, ochłapy, kurczę, że idę, wezmę nóż i cię tam pociacham i tak dalej. Mm -hmm. Tylko wiesz, to, ma, to, to, to, to jest jakiś taki głębszy sens, to jest jakaś tam poetyka, nie? I wiesz, one mają moc swoją i jeszcze w języku polskim one dostają naprawdę mocnego kopa, nie? Że czasami, wiesz, po prostu, kurde, ciary po plecach idą, jak słyszysz, kurde, wiesz, no, no, no, no, no te liryki, nie? Więc, kurczę, wydaje mi się, że mają jeszcze dodatkowego kopa jeżeli były w jarze, jakimś obcym języku, nie? Nie, no poza tym wiadomo, no angielski jest, jest już na tyle językiem powszechnym, że jest zwany współczesną łaciną, ale no szybciej, szybciej tak, taki tekst dotrze, jeżeli, bo nie, nie, zresztą nie wszyscy mają, znają angielski na takim poziomie, żeby od razu, powiedzmy, ze słuchu wyłapać wszystkie tekst tekstu, jeszcze przy, przy, tak brutalnej, przy tak brutalnej muzyce, gdzie, no to, ten wokal jest czasami na, na, na, na poziomie, nie wiem, czytelności, nieczytelności, jeżeli mhm. on jest tam w wtłoczony w to muzy. No tutaj w tym wypadku... No myślę, jeżeli się właśnie spisał o położenie samego wokalu Jeżeli jest naprawdę, Jeżeli jest język, to od razu jak gdyby też te siła, siła tego uderzenia wzrasta, prawda? Bo od razu ten przekaz jest bardziej bezpośredni. Dobrze, co proponujecie teraz? No w górę może żebyśmy polecieli. Dobra, proszę bardzo, poszalejemy sobie. intensywnie yy bardzo e, mocno, ale bardzo, bardzo e, czytelnie. Rzeczywiście udało, udało, udało się tutaj, udało się tutaj nie, nie, zgubić, nie zgubić wokali pod muzyką, bo czasami, czasami tak jest, że ta muzyka e, przytłacza i e, ten wokal gdzieś e, nikt. Przejdźmy teraz do e, tutaj e, spraw wizualnych. E, kto wam zilustrował płytę? To ta sama osoba, która rysowała poprzednią okładkę, czy tym razem daliście się pod kredki, pędzelki czy kogoś innego? Zrobiło to ta sama osoba, czyli Piotr Szafraniec. Yy... Jesteśmy zadowoleni. Tak, no najbardziej. Dostał Piotrek jakieś wytyczne, nie wiem, dostał, dostał od was muzykę i, i powiedzieliście mu no to to, co ci się skojarzy, to co ci tam w pędzlu zagraż. Oczywiście, standardowo, tak zawsze, czyli dwukrotnie podchodzimy do tematu, czyli dostał teksty, dostał ślady, yy, czyli, czyli mp 3 i miałem się na tym skupić, wiadomo, odsłuchując sobie utworów i czytając przede wszystkim teksty, no bo na tym to, na tym to ma polegać. Mhm. Czy Piotrek jest odpowiedzialny tylko za okładkę, czy też jest autorem tak zwanego layoutu, czyli za, za, zaprojektował wam wszystko, książeczkę itd. itd.? Wszystko robił, tak, oczywiście. To nie było czasu zresztą też, żeby gdzieś tam zlecać to komuś, in, komuś innemu, a on akurat pod tym względem, to jeśli chodzi o layout radzi sobie bardzo dobrze. Mm -hmm. Zostańmy jeszcze przy sprawach yy, wizualnych. Yy, teledysk. Jest? I, I, będzie? Ci, i, cisza. I cisza. Będzie i video może w charakterze takiego czegoś, co, co na szybko, co można, co może płytę... W, w o video powiem. to może nie. Jeśli chodzi o normalny teledysk, to na pewno byśmy chcieli, ale nie wiem, na ile po prostu pozwoli czas. Mm -hmm. Już powoli myślimy o kolejnym materiale. Nie zasypiacie grusze w popiele. No nie, tak. My nie, nie, nie, nie, jak się rozpastwimy to później wiesz. No, no dobra. dobra. Ciężko, ciężko wrócić do pionu, nie? Dobra, panowie, to, to teraz taka yy, hipotetyczna, hipotetyczna yy, sytuacja. Mam tutaj czek na 25 tysięcy pln nie? I mówię panowie. Biorę w ciągu. Teledysk. To jest na teledysk. Na, co, na który utwór pan bywasz wybór? To też jest trudne pytanie Nie wiem, jakby to, jakby to można ugryźć Każdy pewnie Zadałeś to pytanie Każdy pewnie teraz się zastanowi No I każdy ma swoją jakąś tam perełkę Na, tym, na tej pocie, Ja oczywiście obstawiłbym sobie rytuał destrukcji Ponieważ najbardziej mi ten utwór siedzi Zresztą spod mojej łapy Myślę, że tam bym się Odnalazł najlepiej, jeśli chodzi O jakiś taki wizualny obrazek a jeżeli, jeżeli już byśmy mieli e, e, tutaj popuścić wodzy fantazji, to e, jakbyście już e, mieli się bawić w ten teledysk to czy to byłby tak teledysk w stylu, że stoicie, stoicie na scenie przebitki, gracie, czy też nie wiem jakaś, jakaś fabuła, jakieś wizualizacje nie wiem, animacja wiesz co, zależy na ile nam by pozwoliło to twoje 25 koła No jak, zapiętnie teledysk, a reszta wiesz bo, bo, bo, bo od tego to zależy tak jak, tak samo jak z nagrywaniem, z nagrywaniem muzyki w studiu, nie jesteśmy, nie jesteśmy znawcami, jakby, robienia teledysków, nie mamy z tym nic wspólnego. Jednak, yy... Mamy kogoś, kto nam już obrazek nakręcił, jest, jest, jest, w tym, jest, jest, jest w tym dobry i myślę, że w takich sytuacjach, jak, jak nagrywanie teledysku, to raczej polegamy na kimś. Kto ma o tym pojęcie? Myślę, że jakiś pomysł by był fajny, ciekawy. No pytanie, kto chce nam dać te 25 tysięcy na nagranie teledysku. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Może z antyradia ktoś. Dobra panowie, czego, czego posłuchałem sobie teraz? Na co, na co, na co, na co padnie wasz wybór? Jezu, co co zostało? Zostało, to co zostało tutaj? Kursus. Kursus. kursus. No co dobrze. No, to kursus. Proszę, proszę bardzo. czasie napisał tutaj na, na PW Marcin, także Marcin, przekazałem twoje zdanie yy, chłopakom i właśnie przypomniał, przypomniałem im przy okazji, jak napisałeś, że powalasz o płytę, to panowie sobie przypomnieli przy okazji, że ty pyta, jeszcze nie doszli do porozumienia, co do pytania, które mają, yy, mają tutaj na antenie. Yy, nie jakieś złoży. <laughs> Niech zaproponuje. Marcin ma zlecenie, wymyśl pytanie. Są dwie płyty do wygrania. Nie znał Marcin Mazotę. No. Tylko, żeby odpowiedzi, odpowiedzi nie znał. No, o właśnie, już takie pytanie, żeby, taki podchwytliwy, żebyś się odpowiedzi e, nie znał. E, tutaj kilkakrotnie przewinął się, przewinął się wątek e, czasowy, że no, nie było tego czasu, że było jakieś e, ciśnienie. Czy to wynikało z, z cyrografu, który macie podpisany sprzęt, z medlają, że płyta musi być, dostarcz materiał musi być oddany do 15 danego miesiąca, a jak nie, to nie, no chyba nie, nie, nie z tego, żeby tak to przedstawiłeś teraz, bardziej z tego tytułu, że mieliśmy już umówiony termin w studiu. Sami sobie sznur założyliśmy. Mieliśmy, mieliśmy po prostu wiesz, jakiś czas na to, na realizację. Chciałoby się robić to naprawdę i myślę, że i my, i tak samo, tak samo Aro mógłby siedzieć nad tą płytą jeszcze dużo dłużej, ale no gdzieś trzeba było sobie postawić granicę tego po prostu... Termin, deadline, no i musiało to być. Mhm. A jak się w ogóle yy, współpracę z, z sprzętem jako, yy, jako wydawcą? Jest to człowiek, który robi swoją robotę, nie obiecuje złotych gór, yy, tylko po prostu... Nie obiecuje. Yy, tylko to, co, to, co, to, co powiedział, yy, to zrobił. Złotych gór nie obiecuje, nie ma złotych gór tam. Takie szarawe. Ale generalnie współpraca moim zdaniem jest naprawdę, naprawdę na 10 najlepsza. Yy, w sumie to, co zrobił co miał zrobić, to zrobił. Dużo nam pomaga. Promocji. Organizuje i promocje, i jakieś koncerty. Myślę, że to jest też wytwórnia, która jest tak, skrojona na, na antem, czyli na zespół, który nie ma czasu, który ma, dużo pracujemy poza zespołem. No i my też nie jesteśmy w stanie... Nie wiadomo czego zrobić, tak? Czyli co, jest to, jest to wydawca w starym stylu, który yy, yy, nie tylko wydaje zespołu, ale też jak gdyby, yy, no troszeczkę im matkuje, tak? Pewne, pewne sprawy robi za zespoł. Czasem my mu matkujemy, ale generalnie, generalnie jakoś tam sobie radzimy. <grym> tak, jak najbardziej można nazwać to obopólną współpracą. Nie działa to w jedną stronę. Jeden drugiego za uszy wyciąga czasami gdzieś tam. Nie? Jak trzeba. Nie, super. Nie, materiał, materiał miał swoją premierę jesienią ubiegłego roku, później jesienią ubiegłego roku. Jak wygląda odzew na ten krążek? Jakbyście mieli tak sobie zestawić recenzję po pierwszej płycie i recenzję tego nowego materiału, to gdzie ten odzew, na który krążek ten odzew jest, jest większy? Jakie jak opinie o płycie przeważają? Czy, czy są, nie wiem, czy ludzie, czy w recenzjach, nie wiem, było tak, że ktoś się skupiał na porównywaniu z dwójką, dwójki z jedynką, czy też po prostu jak gdyby opisywali ludzie, opisywali dziennikarze swoje, swoje wrażenia z odsłuchu tego nowego materiału? Jeżeli, jeżeli, jeżeli chodzi o recenzję, no to tak jak, jeżeli, jeżeli ktokolwiek czytał, no to, no to wie, że tak jest. Były porównania oczywiście do pierwszej płyty, bo jest ona zazwyczaj w każdej recenzji wspomniana i na pewno jest jakieś tam odwołanie się do pierwszej płyty zresztą każda recenzja bardzo często jest poprzedzona rozmową pierwszej płyty no porównania są jak najbardziej pozytywne, bo w większości, w większości w tych recenzji jest chwalone zarówno i tempo, agresja, brutalność to, to wszystko, co, co można usłyszeć na pro posterum zostało po prostu w tych recenzjach zawarte. Naprawdę, ma to, ma to naprawdę bardzo pozytywny wydźwięk. Ja jestem, wszyscy jesteśmy zadowoleni ze słów od recenzentów. Jest okej. Okay. No i wspominają, że gdzieś tam jakiś krok do przodu Jest ta, ta pewno... ta postawiliśmy, nie? gdzieś tam ten depnęliśmy glanem. Do przodu, mhm. A trafił się ktoś taki, któremu wybitnie nie podeszła wasza propozycja? Jak że, najbardziej. Że zmieszał go e... z błotem, zjebał jak były Chyba się. Nie. Nie. Chyba, chyba nikt się nie odważył jeszcze. Jak, jak, jak bardziej usłyszałem opinię, nie była to recenzja, mhm. czyli nie, było, nie, była to osoba, nie, nie była to osoba, która jakby zawodowo ocenia muzykę. Ale wrzucając wrzucając utwory na YouTube'a, zdarzyło mi się bo zdarzyło mi się usłyszeć porównanie od ludzi, których nawet znam, no bo znajomi jesteśmy tam jakimiś na Facebooku, powiedzmy, że, że brzmienie takie czy inne, że bardziej podobała się jedynka, zdarzyło się. To były dosłownie dwie... Dokładnie, z wszystkim nie dogodzisz. To były dwie opinie. Nie każdy jest w stanie tego słuchać. Przede wszystkim gitarzystów, którzy widocznie mają odpowiednią Ciś odpowiednie ciśnienie na słyszalność tego instrumentu, a mhm. jakby i no tak po prostu jest, no coś tam nie do końca, nie wiesz, do końca tak Wszystkim nie dogodzisz, nie, każdy wiesz, ktoś się skupi na, na, na pewnej rzeczy i no ja bym to zrobił tam inaczej, nie? No, ale, no właśnie, ale jak dla mnie nie wiem, właśnie takie podchodzenie, podchodzenie do muzyki, do recenzowania i, i jak gdyby skupianie się tylko na, na jednym instrumencie, no to jak gdyby troszeczkę ten obraz odbioru no z zniekształca. Dlatego mówię, to nie byli recenzenci i zawodowi dziennikarze, którzy się znają na napisywaniu na muzyki tylko skupili się na przykład w tym wypadku, tak jak mówię, na gitarach. No? Generalnie trzeba powiedzieć, że faktycznie i recenzje i opinie od ludzi naprawdę są bardzo pozytywne raczej się podoba, jak ktoś lubi taką muzykę. Bo Dokładnie, oczywiście. Bo to jest, bo to jest no, jednak jakaś tam ekstremalna muza, tak? Nie, nie, nie każdy, kto słucha sobie tam szwedzkiego metalu po prostu gdzieś tam, gdzieś chwyci anten, tak? No chodzi też o źródło, nie? Kto, kto, kto ocenia, wiesz. Gdzieś trafimy na przykład do, do, do, do jakiegoś tam, nie wiem, jakiś portal, który, nie wiem, tak ekstremalną muzyką się nie zajmuje, no to wiesz, no to oceni to w jakiś tam sposób, wiesz, ukończ gdzieś tam nam troszeczkę obetnie, nie? Mhm. No, no to wiesz, też zależy na, na, na kogo trafisz. No każdy ocenia, wiesz, każdy coś tam ma w głowie, nie? Ja no tak. lubię to, ty lubisz to. Ktoś tam, wiesz, powie, że za szybko gdzieś. Wiesz, nie ma, nie ma, nie ma zwolnień. No nie ma, bo to jest samtem. To musi być blast i wiesz. Blast do blast, nie? Tak, tak, jest. Jest. tak jest. Co proponujecie teraz? Co za, co za piosenie, pios, pioseneczkę? Rozkoszu. O, rozkoszy, tak? O rozkoszy. o rozkoszy, rozkosz, rozkosz. To będzie. Roskos. Jest rodzinny nasłuch tego, o czym sobie tutaj dzisiaj e, <grymne> prawimy. <grymne> Teściowa, tak? Teściowa, Małgorzata, pozdrawiam. <grymne> Także jest słuchany. A Marcin, a Marcin tak, który najpierw napisał PW tutaj na antyradiu i do, dobił się do was, tak? To jest, dobił się, to, to się, to jest... pozdrawiamy Marcinie. Myślisz, Marcin, nad pytaniem, tylko taki podchwytliwym, na które nie znasz odpowiedzi. No. Dobrze to wykombinuj. Panowie, jak wygląda kwestia koncertów? Gdzie się pojawicie w najbliższym czasie? Czy, czy macie już jakąś taką ramówkę koncertową, gdzie będzie można po prostu usłyszeć ten nowy materiał na żywo? No bo wiadomo, nic tak, nie robi, nic tak dobrze nie robi materiału, jak pójście w ludzia, nie? Zgadza się. Chciałoby się więcej grać, ale nie, Chciałby ma, taki, się więcej. nie ma takich możliwości. Mhm. Co nie zmienia fakturze w wakacje sobie tam trochę pojeździmy, jedziemy do Czech, do Austrii, jest do Szwecji, więc, więc coś, tam, coś tam pozwiedzamy. No i może na jesień jakieś tam koncerty takie tutaj bardziej już powiedzmy e, miejskie. Lokalny, no, tak? Lokalny. Czyli na, na, na razie na, na razie do wakacji raczej yy, szanse, że wyjdziecie na no. deski i coś. No nie ma, nie ma takiej. To znaczy wgłoszenia. na pewno nie wyjdziemy, jak widzisz. A, słuchacze, no. tego, słuchacze tego nie widzą. Yy, niestety yy, w pewnym, w, w pewnym w, w pewną w sylwestrową noc Cześć? musiałem się zamienić w bankomat i tak długo wypłacałem, aż mnie rynka pękła. To co mnie zdyskwalifikowało z grania, z grania na gitarze. Mm -hmm. całkiem poważnie. Złamanie z przemieszczeniem. Trochę no. czasu to musi potrwać, zanim wrócę do takiego aktywnego grania. Greszcie też było złamanie z przemieszczeniem. Wypłacał zielone liście, tak? I... No no, dokładnie. No, nie. Także, Także to też zaważyło nad tym, że nie mogliśmy sobie pozwolić, no na pewno przed wakacjami, przede wszystkim się musimy skupić na, próba, na mm -hmm. próbach, żeby sobie do tych letnich festiwali, które mamy zaklepane, materiał ograć. No i żeby to Czyli, czyli co, w tej chwili twoje uczestnictwo w, w, na, na, na próbach ogranicza się tylko do uczestnictwa, tak? Przychodzisz? Nie, bo nie, śpiewa. Śpiewa, śpiewa, tak? No śpiewa, no a, śpiewa, a, śpiewa, pije Śpiewa, pije, dokładnie Tylko, że zami zami zamiast strun nerwy, tak? Są? Zamiast strun nerwy Dokładnie, tak. dokładnie tak to wygląda <laughs> Okej, okay, jak jest waszą e, obecnością e, w, w social mediach? E, gdzie jesteście, gdzie was nie ma dlaczego jesteście tam, gdzie jesteście a dlaczego was nie ma tam, gdzie was nie ma? No właściwie jesteś na Facebooku i tylko na Facebooku. Strona, kuleje, no najlepiej listy wysyłać. Wiesz co, no, chyba nikt z nas nie jest taki bardzo, wiesz... Internetowy? No chyba troszeczkę. Tak, A, byśmy to chyba poszerwowali kogoś, kto by się nami zajął w tej kwestii i poprowadził jakieś tam, nas, tak, jakieś po tam strony internetowe, żeby, żeby to jakoś tam hulało... Ale w gruncie rzeczy zastanawiam się, czy nam jest to potrzebne. Chyba nie. Ten Facebook jest taki rozreklamowany, że naprawdę wrzucasz zdjęcie, we starej skarpety i wszyscy wszyscy o tym wiedzą. Tym bardziej, jeżeli ktoś słucha Twojej muzyki i taki Facebook, czy, takiego Facebooka tam sobie zespół ma, to naprawdę to wystarcza. Moim zdaniem nie. Nie no, jak to, jak ma... to znaleźć, to cię znajdzie. Jak wrzucacie skarpety, to musicie sobie konto na Instagramie założyć, bo tam A. A. się w ścisł na Instagramie. No właśnie chyba to się nie stanie, ale zobaczymy. Teraz pokażę. Dokładnie. A czy w, ogóle, czy w ogóle jest właśnie w, w, w, w czasach powiedzmy tej wszech, wszechobecności i wszechdominacji Facebooka, czy jest w ogóle e, sens, czy ma sens utrzymanie właśnie własnej strony w... w, w. Nie ma sensu żadnego. Według właśnie. Czy mamy tam jakąś stronę chyba... Były jakieś tam, tam super nieaktualna zami? jest oczywiście... Nie wiem, czy w ogóle ludzie wchodzą na takie strony. Ja nie byłem na żadnej stronie zespołu od nie wiem ilu lat już. Nie wiem. Wy chyba też nie. No nie, nie, naprawdę nie byłem. Chcesz, chcesz zobaczyć, że... nie wiem, chcę zobaczyć, gdzie gra Morbid Angel, wchodzę na Facebooka, na Facebooka, ci w Google i, no i mam wszystko, tak? No. Dobra, co gramy teraz? A co nam zostało? Co nam zostało? Zostały nam... Yy... Telenka może. O! Było? Została nam tak telemka, ta zostały nam trzy szóstki, yy, rozkosz żeśmy zagrali, no i został nam jeszcze yy, Crowley, No nie, tak? nie, no to faktycznie telema. Telemka. Zapraszam. Jesteśmy dobra. Proszę bardzo. To jest wasze, że tak powiem, stuprocentowe muzyczne zajęcie, czy też y, mimo tego wiecznego czasu y, macie jednak tam y, te 5 minut na, na, na coś innego muzycznego poza Antem? Bo tam przy, przy, przy, waszych, przy waszych nazwiskach no, tam różne, nazwy się, y, różne nazwy się przewijały. Najczę naj, najczęściej poprzedzone takim krótkim słów słówkiem EX, czyli jak gdyby y, zostało to zweryfikowane na korzyść Antem? Zgadza się. Każdy z nas wcześniej, później, oprócz chyba Wojtka, co podpowiada mi, ktoś coś, coś robił w innych kapalach. Antam jest przede wszystkim naszą taką macierzystą kapelą. Od, od, od momentu, jak nam się ten skład tak umocnił, w jakim teraz jesteśmy, no to naprawdę jest, jest to taka nasza no, najważniejsza kapela, która po prostu Wodzi nas, że tak powiem Po tych, po tych scenach nie ma, naprawdę, nie ma naprawdę tego czasu, ja sam też rezygnowałem Z, z kapeli w Warszawie, w której grałem Był to zespół Sphere. Tylko i wyłącznie ze względu na brak czasu Było to po prostu niemożliwe Żeby, żeby cokolwiek tam robić Wiesz, to nie jest tylko tak, że Masz próbę w tygodniu Lub tam, nie wiem, nawet jedną na dwa tygodnie To jest też robienie materiału To jest też wejście do studia To jest masa innych rzeczy Wyjazdy zabierają Koncerty przede wszystkim do innych miast Zabierają też Mnóstwo czasu, nie jedziesz Nie załatwiasz sprawy w Krakowie W dwie godziny, tylko załatwiasz ją w dwa dni No i to naprawdę Po prostu zaważyło nad tym, że sobie Odpuściłem granie w innym zespole i na pewno nie jestem w stanie innego zespołu jeszcze nadal sobie ogarniać. Musiałbym naprawdę mieć po prostu ten czas. Tego czasu nie ma. Nie jestem w stanie. Mm -hmm. Jak pozostali? Wojtek, Wojtek nie grał ja wcześniej nigdzie. No my z Pawłem tutaj graliśmy. Teraz dziś w zawieszeniu e, Paweł ma Benkart. Co tam Paweł z tym bękartem? No, kanibal trochę się srał z, z tym graniem, więc trochę tam no więc, wysiada. Więc z w tam zawieszeniu... Próbujemy sobie y, taki granit kurowy Trinkiewicz zrobić, może się uda. Mm -hmm. a, tutaj, a co z Empty Playground właśnie? A, no to już raczej odłożone na półkę. Każdy by chciał, ale tam naprawdę już chłopaki są tak zapracowani, że no, no nie widzę tego jakoś Że Materiał jest naprawdę, naprawdę fajny. No może, może się zbierzemy kiedyś do kupy i... No wszystko się rozbija chyba o brak czasu właśnie. Tak, czyli proza życia po prostu. Trzeba iść do, trzeba iść zarobić pieniądze po prostu. Yy, żeby ta... ładować zespół. No ładować zespół, czy tam kto, kto lubi ładować, tak? No ja lubię ładować. <laughs> Ale niestety, praca, czyli czas, tydzień jest za krótki, doba jest za krótka, no i co? Tego nie przeskoczymy, tak? No, no trzeba właśnie coś zrobić, żeby wydłużyć dzień, tydzień, nie? Mm. Ale, a, i, do, tak jak, tak jak I tak jak Vivi powiedział, ten Antemitak nam absorbuje bardzo dużo czasu, bo w zeszłym roku, kurczę, chyba połowy weekendów no, mieliśmy no, zajęte no, przez zespół. Jeszcze Przez gdzieś tam To, to, jest, to jest dużo, i... naprawdę mm -hmm. dużo. Okej, okay, co gram teraz? Wybór, wybór coraz mniejszy. Niż... No to już, wiesz co, wybór właśnie ograniczy się do jednego y, utworu, czyli Liber. Tak? Kalibra? Zagramy? Tak, dokładnie. Dobra. Kaliber 44. było ostatnie pełne nagranie z nowej płyty formacji Anten. Został nam jeszcze jeden utwór, ale jak sami tutaj panowie pod anteną powiedzieli, jest to, jest to miniaturka. Moi drodzy, teraz przyszły, przyszedł czas na emocje konkursowe. 22 58 33 555, rzeźnia, małpa, albo prywatna wiadomość na antyradiowym Facebooku. Na Facebooku. Do zdobycia dwa egzemplarze płyty, o której dzisiaj sobie tutaj i gaworzyliśmy, którą dzisiaj naszą pogawędkę ilustrowaliśmy, czyli preposterum. Co trzeba zrobić, żeby zdobyć właśnie te egzemplarze? Drodzy słuchacze, zdecydowaliśmy się na takie pytanie, choć było bardzo trudno. Naprawdę było wiele pomysłów, więc to moje babolenie służy po to, żebyście już przygotowali te wszystkie smartfony i Google. Antem nagrało dwie pełne, długie płyty. Dzisiejsza obsłuchiwana i omawiana plaposterum, a wcześniejsza fosforus. Do tej płyty był też nagrany teledysk. Do jakiego utworu? Do jakiego utworu? Teraz ja to muszę wpisać. Dobrze, jest jeszcze więcej czasu. Tak jest, już Sprawdzamy, to. sprawdzamy. Płyta. Takie jest pytanie. Dyrektor... jest podpytliwe. Tak, Tak, dyrektor... Bardzo. Fosforus powstał teledysk. teledysk. Czas start moi drodzy. Zbieram wasze zgłoszenia do godziny pierwszej zadecydują y, kości i będę was kodował od 11 do 66, a my posłuchamy sobie właśnie tejże miniaturki, która nam się, y, która nam się ostała, czyli kompozycji 666. 6. 6, 6. ta miniaturka, 666 i tym sposobem cały nowy krążek formacji Anthem został dzisiaj w audycji zaprezentowany. Panowie, tak zwane ostatnie słówko dla Was, czy teraz wyciągacie te zwoje papirusów z pozdrowieniami, z przekleństwami, mówicie komu tam na pochybel, a komu tam na niepochybel i tak dalej. I cisza. Co? No, syku. No, pozdrawiam, prawda? Moją przyszłą żonę, no i ludzi z kamienia i w ogóle, wszystkich, którzy na to zasługują. Ja myślę, co, zespołowo pozdrowimy po prostu wszystkich, którzy nas wspierają, nasze rodziny, przyjaciół. Nie będziemy tutaj właśnie wyczytywać tej listy, a lista jest naprawdę długa, bo wiele osób nas wspiera, pomaga nam i dzięki wielu osobom możemy właśnie robić to. Różni ludzie nam pomagają. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy od całej kapeli. Ale szczerze, się. pozdrawiam. I do zobaczyska. A ja przypomnę, że do 1.15 czekam, czekam, na, czekam na Wasze zgłoszenia konkursowe dotyczące właśnie pytania zadanego przez, przez zespół Anthem. czyli który utwór z Fosforusa został zilustrowany eee, obrazkiem 2258-33-555 rzeźniamopantyrady.pl albo prywatna wiadomość na antyradiowym Facebooku, a my teraz e, sobie posłuchamy e, formacji Malefer, waszych kolegów z wytwórni. Z drugiej strony Tatr.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 w ostatnią godzinę dzisiejszego wydania rzeźni. Ja nadaję wam już numerki na konkurs związany z zespołem Anthem. Jeszcze przez kwadrans, a zanim przejdziemy do naszego drugiego dzisiejszego gościa, czyli zespołu Ofens, Tak jak to miało miejsce w grudniu roku 2014, tylko że wtedy Ofens był na żywo, tak jak dzisiaj panowie z Anthem. A dzisiaj Ofens będzie na nie żywo, czyli będą tutaj panowie z odtworzenia, ale zanim Ofens to i ja mam tutaj jeszcze coś dzisiaj przygotowane dla Was. Zaraz widzisz, to było. Muszę sobie tu właśnie znaleźć. A, no właśnie mam, mam, mam, mam. Proszę bardzo, już to jest przygotowane. To jest e, brytyjska e, kapela, która nazywa się która nazywa się e, Pry You Pray. E, ten materiał e, został wydany całkiem niedawno przez e, wytwórnię e, Selfmade God Records. E, I jest to jest to zespół, który tworzą weterani brytyjskiej brytyjskie sceny brytyjskiej brytyjskie, brytyjskie sceny z lat 80. czy też 90. jak sami napisali o sobie na swoim profilu Half of prophecy of doom, Half of suicide watch equals one wholeness in brutality. No to sprawdźmy, ile w tym prawdy. o tytuł Figure the Eight. Zespół nazywa się e, Pray You Pray i to są panowie z Wielkiej brytwan, z Wielkiej, z wielkiej e, Brytanii i zadebitowali właśnie w barwach Made Gad e, Records. No dobrze, to pora na y, drugiego y, gościa. Już tutaj za moment przed wami cały zespół offense, bo jak mówiłem, wydzwoniłem ich y, podczas y, próby, więc y, każdy coś tam od siebie y, do mikrofonu, do protokołu dodał. Bóg w dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni. kompozycja, która kompozycja, która nazywa się Sadistic Lover Ritual to jest nagranie pochodzące, pochodzące właśnie z nowej płyty formacji Offense, krążka Adoration of Black Kingdom i to jest numer, który tenże album otwiera. Jak mówiłem wydzwoniłem, wydzwoniłem panów na próbie no to tak, proszę bardzo, tak już to przygotowane, wyzwoniłem panów na próbie, no i zapytałem się, cóż oni na tej próbie klują, czyżby szlifowali formę pod kątem nadchodzących koncertów. Tak, tak. No. Trzeba działać no, na, na górącym uczuciu. Tak, tak. Dokładnie. Paśku, teraz. Mamy, gramy pierwszy koncert w tym roku 25 w Krakowie. Potem gramy 3 marca, 4 marca z Katem w Bielsku Białej. Potem jeszcze jest jakiś piekawik w Katowicach, ktoś tam jeszcze to to będzie. I jeszcze jeden koncert na ferie, ale na razie nie zdradzamy, co to dokładnie ma być. Dopiero do, dowiemy się tak. też nie, niedługo wszyscy razem. A że od dwóch miesięcy nic nie graliśmy, to właściwie musimy sobie przypomnieć nas... część kawałków. Teraz no, testujemy nowego gitar gitarzystę, który. Ja, Migrał tam parę koncertów sesyjnie, i uczymy go Nowego właśnie utworu. <grych> no właśnie, wspomniany był tutaj nowy gitarzysta. Wobec tego yy, ciągnąwszy wątek personalny zapytałem, czy będziemy mieli dwie wersje Offense. Offense studyjne, Offense yy, koncertowe. Aż tak bardzo się te wersje nie różnią, bo Offense jest czteroosobowym zespołem, a jeden gitarzysta się na przestrzeni ostatnich na na na ostatni lat rzeczywiście się zmieniał parokrotnie. Ale no, Offense jest czteroosobowym, jest tak na, naprawdę no tak, tak. tylko jedna osoba się zmieniała ostatni czar. Oh, była kompozycja "Tunnels of e, Consciousness" również pochodząca e, pochodząca z e, albumu e, "Skrążka". E, admiration nowe "Black Kingdom" to jest nowa płyta e, formacji e, Offense i o tej płycie dzisiaj sobie właśnie e, z chłopakami e, tutaj gaworzę. W międzyczasie powiem, że e, zakończyłem przyjmowanie zgłoszeń do e, z, przyjmowanie zgłoszeń do e, tutaj naszej, naszego konkursu związanego z formacją anfem Prawidłowa odpowiedź. Chodziło o utwór e, Prorok. Do tego utworu został zrobiony teledysk. Jeszcze nie wszystkie numery zdążyłem tutaj wysłać, ale wszystkie wszystkie maile, które spłynęły do pierwszej 15 takie numery będą e, miały. No dobra, to kazałem teraz e, chłopakom wyjść z siebie i stanąć obok. I spojrzeć tak chłodnym okiem na to, co y, zrobili na tych y, obydwu swoich albumach, no i y, żeby stwierdzili, y, żeby wypunktowali różnicę. Czego jest więcej, czego jest mniej, czy jest szybciej, czy jest wolniej, czy jest brutalniej, czy melodyjniej, czy w ogóle. No, gitarzysta tutaj mówi że wszystkiego jest więcej. Zawsze <śmiech> jest taka, że, e, jak cały czas testujemy cały czas sobie brzmienie, to, to, to materiał praktycznie mamy inne brzmienie i cały czas i, jakby tak, jakby to powiedzieć, eksperymentujemy. I fakt, faktem ten gruz ten, ten coraz, coraz bardziej nam wychodzi. E, może gitarzysta powie? Znaczy, no jeszcze nam daleko do naszego ideału. myślę wydaje, że jeszcze dużo pracy przed nami, zanim osiągniemy taki efekt, który naprawdę powali na kolana, ale wydaje mi się, że no jakaś tam część naszego zamysłu jest pełniona na tym albumie. Jak przebiegała sesja nowego albumu? Czy to było to samo miejsce, w którym powstawała poprzednia płyta? Czy to były różne miejsca? Czy to był ten sam realizator? Czy to była inna osoba, która kręciła gałkami? Na tyle to było niepewne do ostatniej chwili i, i zmieniały nam się pomysły, że ostatecznie rzeczywiście to były trzy różne miejsca, czyli najpierw w Rybniku, w Naufir, no tak się nazywa studio prowadzone przez człowieka oksywie Leon. Były nagrywane Gary. Później wszystkie gitary i wokal były nagrywane w studiu Czołk. <laughs> czyli Studio w Tarnowskich Górach, no i mix i Mastering. To robił Mariusz Konieczny w Heavy Gear Studio. Personalnie jest to gitarzysta Hellspawn. Ma swoje studio, teraz od, od paru lat właśnie rozkręca to bardziej i coraz bardziej mu to wychodzi. Wcześniej nam produkował właśnie kawałek Holly Vermin z Pitustramą i cover na tribut Gehenny. To już wiemy, a teraz tak. Jak wolą pracować w studiu? W ogóle jak pracują w studiu? Czy jest tak, że jest cały zespół obecny, tak jak na przykład tutaj panowie Zantem powiedzieli, że sesja studyjna to też kolejna okazja do, do integracji, nie tylko do pracy, czy też każdy po prostu nagrywa ślady po swojemu i, i nie ogląda się na pozostałych chłopaków? No najlepiej nagrywałeś się osobno, bo tak naprawdę po co ma... Nie wchodzi w parady, Dokładnie, żeby się nie wkurzać jeszcze bardziej. Każdy ma, robi po po swojemu to, to, to, co ma zrobić i, i, i koniec, i wychodzi. A, a tak naprawdę to <coughs> będąc w całym składzie, w, znaczy w całym składem w studiu, to każdy ja tutaj tak, tutaj może tak zrób. I jednak to denerwuje i powiem szczerze, że jednak... Się ja, to znaczy, to by może doprowadziło do ciekawszych rezultatów, gdyby, gdyby rzeczywiście nasze pomysły e, e, wspólnie z jakąś nową jakość tworzyły już w, w już tak naprawdę zaaranżowanych kawałkach. Ale yy, sprawa jest prosta. Każda godzina w studiu to są dodatkowe pieniądze. <śmiech> Więc nie można sobie na to pozwolić, żeby przearanżowywać kawałki i trzeba po prostu jak najszybciej nagrać to, co było wcześniej przygotowane. A wtedy jest to robić najprościej, e, kiedy każdy to robi samemu. Bo, no rzeczywiście, ile, ile osób, tyle opinii i nowych pomysłów. Szwecja Szwecją, ale dla morbida gościnne miejsce też się w ducha chłopaków z Ofens znajdzie. Tu takie fajne yy, morbidowskie zwolnienie pod koniec yy, kompozycji, która się nazywała Heng. Im. Dobrze, moi drodzy, co my tam dalej mamy? A no właśnie, czy ta płyta powstała tylko własnymi siłami zespołu, czy też panowie się uciekli do małej pomocy przyjaciół, czyli with a little help of my friends. Każdy, kto się wczytał w książeczkę, to, to może zauważył, że tak naprawdę yy, w jednym kawałku, ja zaprosiłem, bo personalnie się kupujemy, znaczy zespół kupuje się z Chudym, z Traumy i gdzieś tam też z Beriale, z Betryera. Zaproponowałem im właśnie współpracę, żeby, żeby nagrać jeden kawałek, zatruć świadomość na trzy wokale. Tym bardziej, że tekst jest pisany po polsku. Chciałem to taki, taki hobo dać tamtym starym czasom, latem 90., gdzie, gdzie właśnie te zespoły startowały. Wydaje mi się, że super to wyszło. Dodatkowo też są jeszcze, jeszcze pomoc w postaci solówek. Nasz gitarzysta jakoś niezbyt chętnie <grym> i nie chce nagrywać te salówki, więc. Zresztą to też poszło też w studiu, że tych solówek to naprawdę miało nie być. Potem, co wpadliśmy w studiu na to, że może na ktoś by te parę solówek zrobił, przynajmniej te 3-4, zaproponowaliśmy no, to Misterowi i od razu się zgodził. To też nas zdziwiło, bo, bo jest to dość tenęty człowiek. Tego jeszcze parę solówek dorzucił Łukasz tak czyli w sumie wszystko staje w rodzinie, bo, bo gram Lektora jeszcze, więc przy okazji nasz gitarzysta, mój gitarzysta. Iż tutaj gdzieś pomógł kolejnymi szeroma czterosolówkami, no i wyszło z tego 800 solówek tak naprawdę zamiast tych 3-4. ten numer, w którym gościnnie tutaj wokalnie zespół wsparli Berial i Chudy, czyli wokaliści Traumy i Betrayera i również tutaj jest solo Mistera w tym że utworze, a za tym Mister swoje solówki też w słuchanym przez nas wcześniej Statistic Lover Ritual również coś tu, w to tu jeszcze kompozycje w piątym utworze Next Door Only Death to jest ten numer, który <śmiech> ofens przyniosło przedpremierowo. Tam też słychać, tam też słychać Mistera, no i również w Adoration of Black Kingdom, który za moment posłuży nam jako ilustracja kolejnej, kolejnej części rozmowy, a ekspluginator to właśnie tutaj, jak to powiedział, Janek wszystko zostało w rodzinie, swoje sola w utworach następujących dołożył w Tales of Consciousness, które któreśmy słuchali, w Hank Him, które również było słuchane, no i jeszcze w dwóch numerach. Obsessed by Hatred i e, End. Dobrze, następna kwestia dotyczyła, e, dotyczyła okładki. Kto jest odpowiedzialny właśnie za wizualną, za wizualną stronę e, albumu? Co to za artysta? A teraz on tutaj jest z nami, to jest nasz sesyjny muzyk, popręcz właśnie. Nie, na próby, tak jest. Ja. Właśnie tutaj na próbie, nas do dokładnie. Marcin, podejść tutaj! Już podchodzi nasz rysownik, artysta, malarz. Siema, siema, ogólnie jestem bardzo mało medialną postacią. Wywiadów praktycznie nie udzielam w ogóle. Siedzę gdzieś w cieniu w lesie i robię swoje, nie? Pokazałem chłopakom moje prace, głównie gitarzyście. No spodobało im się to, co robię. Przedstawił mi swoją mniej więcej wizję okładki, która gdzieś tam po drodze była kilka tysięcy razy zmieniana. I Zacząłem pracę nad tym, co miało być finalnie Układką, tylko, że przed samym końcem no, no, no było kilka tam jakichś takich grzytów wiadomo, nie? No nie zawsze ktoś co robi tylko z opowiadania jak coś ma wyglądać, no będzie potrafił w 100% oddać to jak to ma być, nie? No efekt mamy jaki mamy no. i myślę, że chopacy są zadowoleni z efektu końcowego, no. Ja myślałem, że to będzie trochę inaczej wyglądało, trochę mi to tam poprzerabiali, poprzestawiali, nie? Ale, ale to już było praktycznie no ich własnością, dlatego trochę żalu mam, nie? <śmiech> <śmiech> ale tak jak mówię, no ja jestem w, w ostateczności zadowolony z tego, że oni są zadowoleni. Tą grafiką zajął się, tą wkładką zajął się Paweł Ozon. Ja się go pozdrawiam, jak zwykle drugi raz, tu nie u ciebie w Antyradiu, <gryzni> Brzeźni. To też wkładkę Bojtę ostatnią. W mi się pracuje z Pawłem, bo hmm, powiem szczerze, dogadujemy się, może, można powiedzieć nawet czasem bez słów, powiem mu dokładnie co, co ma zrobić i praktycznie rezultat jest taki, jaki jak i za pierwszym razem, bo niektórzy wiadomo, graficy muszą to przerabiać, tysiąc razy poprawiać, a on praktycznie już za pierwszym razem potrafi wszystko, fajnie to poukładać, podkładać i, i, i, i fajnie to wszystko wygląda. Płyta, płyta formacji ofens podobnie jak Krążek Anthem, wyszedł pod koniec ubiegłego roku, więc trochę czasu już minęło. Poprosiłem, poprosiłem tutaj właśnie chłopaków, żeby mi powiedzieli jaki był odbiór tej płyty, co, jaki sygnał zwrotny tutaj w stosunku do tego albumu do nich dotarł. Czy przeważają opinie na tak, czy opinie na nie, no, czy płyta generalnie się podoba, czy została dobrze, dobrze przyjęta. Zaskakująco dobre właściwie recenzje, co, co, co nas dosyć zaskoczyło, biorąc pod uwagę cały proces tworzenia płyty i tak naprawdę, jako że mieliśmy już ten kontrakt podpisany na tą płytę, to po prostu musieliśmy dotrzymać terminów. No i było to też pod koniec to już naprawdę szybko robione. Więc wiedzieliśmy, że musimy na ten, powiedzmy, a nie inny termin, płytę skończyć, nagrać i oddać wydawcy. Nie byliśmy do końca zadowoleni z, z wszystkich yy, rozwiązań, które się tam znalazły, a właśnie recenzje są zaskakujące. Dobre i tak naprawdę, no nie wiem, ja nie kojarzę jakiejś ja kogoś, musiałem, nie kogoś, musiałem kogoś musiałem kto by nas zgnoił, a przydałoby się. Zawsze się przydają też krytyczne głosy, natomiast właśnie dziwne, nie? Znaczy, właściwie nie widziałem negatywnej recenzji. No przecież tak, tak. Wszystkie tak, oscylują tak, tak wokół tej, powiedzmy... Przy, przy 8 tej, na 10, na 6. No, 21 na 37. Tak w dłoń, czyli gość rzeźni. A naszym drugim dzisiejszym gościem jest formacja e, Offens, tym razem na żywo z otworzenia Przyłapałem ich e, we wtorek po Peru. Kolejna kwestia dotyczyła planów na nadchodzące, na nadchodzące tygodnie i, i miesiące. Czy panowie skupią się tylko na zespole OFENS czy też poświęcą się również innym przedsięwzięciom, które są zaangażowani, bo tutaj panowie działają na, na, na różnych polach udzielają się w różnych zespołach. I co oni mi na to? Znaczy OFENS, wiadomo, jest priorytetem. To jest nasz priorytet, można powiedzieć. Znaczy, ja, jak tej reszta chłopaków dla mnie, tak? Ja jeszcze z swojej strony mam Boyton oczywiście. ktoś teraz najczymy, wiadomo, ta, ta płyta ma się ponoć ukazać w tym roku. Zobaczymy. Gdzieś tam jeszcze też były tematy Eksalejszczyn, no ale oczywiście chłopaki raz coś mówią, potem, potem za milczą. Ale mam nadzieję, że, że, że się ogarniemy i też jakoś tym Eksalejszczyn też jakoś w tym ro, do, do roku jeszcze pójdzie. Ja teraz jeszcze dam oczywiście tej Michała, Gabydu wielu. Mieliśmy tej nazwy nie wymieniać w takich mediach, to jest to niemile widziane. Ostatnio za to wylecieliśmy z Metal Metalmani, na którą zostaliśmy wcześniej zaproszeni, więc chciałem nie używać nazwy. Także ja mam dwa zespoły, na których się koncentruję właściwie w całości, yy, czyli Offense i, i drugi zespół o tej nazwie, o niemile widziany Mnie to wybitnie bawi, dlatego... <śmiech> <śmiech> no, a tak, tak. Czyli tak jak Mara powiedział, mówię o brudnym skurwielu, no. no i tyle, no. Wydawnictw żadnych, yy, to znaczy pełnej płyty tam nie planuję, bo yy, ja jestem fanem yy, Zespołów typu Nun którzy, którzy pierwszą płytę wydali chyba po 15 latach działalności, to i tak z oporem, i mnie po prostu najbardziej kręcą, kręcą jakieś tam małe wydawnictwa, splity, epki, tego typu rzeczy. Także żadnej tam płyty pełnej nie planuję. Można na sesyjny gitarzysta się jeszcze wypowiadam? No i teraz damy jeszcze Marcina. <śmiech> Nigdy nie lubiłem się wozić na czyjejś plecach, miał być wywiad o Opens, ale no jak już padło, to padł ten temat, no to. <śmiech> Od kilku dobrych lat jestem gitarzystą besad też bytomskiej kapeli, pewnie znasz. W maju wchodzimy do studia z nowym materiałem, planujemy wydać to pod koniec wakacji tego roku, także możecie się przygotować na, jak bym to nazwał, solidne pierdolnięcie w starym stylu, nie? Bo taki ten materiał ma być. Jeżeli się go uda nagrać tak, jak my go chcemy, no to to będzie bardzo dobra płyta. Next Door Only def. No i na zakończenie naszej e, pogawędki, a tuż przed e, drugimi emocjami konkursowymi 22, 58, 33, 555, rzeźnia małpantyradio.pl albo prywatna wiadomość na radiowym e, Facebooku, zapytałem panów o ich najbliższe plany koncertowe. W jednym koncercie e, wspomnieli już na samym początku e, naszej rozmowy. Pierwszy koncert 25 lutego w Krakowie w Kawiarni Naukowej. Następny koncert to jest 3, 4 marca -Biała w Wielsko-Biała w rozboju przed Katem. Następny termin to jest 18 marca w Stupie w Stykara Śląskich z naszymi oczywiście kumplami z Stykara Holokaust i Brytyna Wiela. Ja nie podajesz jeszcze na nazwy, ale. Nie, nie puszczam tego wywiadu, bo ja będzie takie nikanie, będzie Różne. A następny koncert prawdopodobnie będzie dopiero w czerwcu, a co razie nie zdradzam dokładnie co, jak. Data jest trzeci czerwca. Dzięki bardzo. Wenom yy, rządzi te krzyże. No i batory. Jak słyszeliście, było bardzo e, wstało. I teraz uwaga. Ponieważ czasu jest mało, e, to e, kto pierwszy, ten lepszy. Dwie pierwsze osoby, które dobiją się z prawidłową odpowiedzią. Jak nazywał się utwór, który znalazł się jednocześnie na płycie Row i został nagrany wcześniej na innym wydawnictwie ofensji. Jak nazywał się utwór, który znalazł się jednocześnie na płycie Row i nagrany został wcześniej na innym wydawnictwie e, ofensji. Pierwsze osoby, e, które się dobiją z prawidłową odpowiedzią e, będą bogatsze o e, admiration, Adoration of Black Kingdom, a ja chyba admiration z rozpędu, e, powiedziałem wcześniej. była kompozycja "Obsessed by e, hatred" no i tym sposobem e, drugi z dzisiejszych gości nam się e, wyspowiadał. Ten utwór, o który, o który pytałem w pytaniu w zadaniu yy, konkursowym, to Revenge is Significant, który oprócz tego, że jest na płycie row, jest też na splicie na stronę. Tutaj najszybciej Tomek z Poznania i Grzegorz z miejscowości Kozy odpowiedzieli. Także do nich wędrują krążki ofens. A teraz zobaczymy, do kogo powędrują, powędrują e, płyty Antem, Dużo zgłoszeń było, więc e, może, że tak powiem, e, szybciej kości, e, kości te. E, rafium. 53 pudło. 61 yy, pudło 35 35 to jest yy, Zbyszek yy, matka jakie nazwisko to yy, Zbyszek Piprek o tak właśnie yy, strasznie noba zgrałem tutaj nazwisko rzucamy, rzucamy dalej yy, 61 ponownie proszę bardzo ha, ha, ha, ha, ha. 64 yy, nie było 56 nie było Pięćdziesiąt pięć nie było, czterdzieści nie zanotowałem. 51. 51 to jest Patrycja Bielaska, Także Zbyszek i Patrycja do Was, do Was wędrują, do was wędrują krążki Anfem, a, a tak, a my żegnamy się z zapowiedzią przyszłotygodniowego gościa, a w przyszłym tygodniu odwiedzi nas, odwiedzi nas formacja pandemonium. Natomiast dwie koszulki też Anteradia, kto pierwszy ten lepszy, pamiętajcie, żeby podać rozmiar jaki chcecie. 22 58 33 555 rzeźnia albo prywatna wiadomość na antyradiowym Facebooku. Zostawiam was z pandemonium z nowej płyty Nichi list, a za tydzień o tym prążku właśnie sobie pogadamy. Takim się spieszy. Pandemonium z nowej płyty Nihili za tydzień będzie tutaj zespół gościnnie w studiu. To była kompozycja Quantum Funeral, a koszulki w tym tygodniu otrzymują, bo najszybciej się do mnie dobili Sławek z Jawiszowic i Arek z Częstochowy. Za tydzień kolejne dwie koszulki będą do przytulenia. No to dobrnęliśmy do końca dzisiejszego wydania rzeźni. Dziękuję wszystkim za udział konkursowy, czy też bierny, po prostu polegający na słuchaniu audycji festi gościnności trwają za tydzień, jak mówiłem, zespół Pandemonium, za dwa tygodnie formacja Green, a my słyszymy się tradycyjnie o 23.00. Cześć!